Wydawnictwo Mozaika przedstawia Edmund Niziurski. Przygody Bombla i Syfona. Czyta Leszek Teleszyński. Było to w czasie, gdy nic mi się nie wiodło. Los płatał mi permanentnie niesmaczne kawały, a złośliwość martwych przedmiotów przechodziła wszelkie granice dzień boksowałem się beznadziejnie z rzeczywistością i przegrywałem już w pierwszej rundzie, bo grała ze mną nie fair. Zadawała mi ciosy poniżej pasa, a nie było sędziego, który mógłby odesłać ją do narożnika. Odczuwałem to przykro, zwłaszcza w szkole, gdzie traciłem przyjaciół jednego po drugim, bo przylgnęła do mnie opinia, że jestem taki jonasz, co przynosi nieszczęście i lepiej trzymać się ode mnie z daleka. Ten dzień zaczął się zupełnie normalnie, to znaczy jak zwykle nieszczęśliwie dla mnie. Najpierw zeszyt do Polaka zabawił się ze mną wchowanego, zeszyty ostatnio stale mi to robią. Wiedział łobuz, że mi się śpieszy i perfidnie wlazł za książki na półce. Doprowadzony do pasji zacząłem wywalać z regału wszystko po kolei, a wtedy z góry zaatakował mnie brutalnie i rąbnął w głowę trzeci tom encyklopedii. Zdradziecki grubas umyślnie ustawił się na samej krawędzi i przyczajony tylko czekał na okazję, żeby skoczyć na mnie. Kiedy zaś próbowałem wepchnąć go z powrotem na jego miejsce, skarbonka... Archaiczny zabytek z epoki bilonu, który nie wiem po co moi starzy trzymają jak świętość na półce. Ta głupia, porcelanowa świnka zrobiła mi większe świństwo i rozbiła się o podłogę specjalnie głośno, żeby wszyscy domownicy się zbiegli i mogli mnie sponiewierać, tudzież powydziwiać nade mną dowoli. Tylko babcia, ona jedna wzięła mnie w obronę. Zostawcie chłopaka w spokoju, powiedziała. Stłuczona świnka? To może dobry znak i spotka dzisiaj Arka jakieś szczęście. Szczęście? Mnie? Nie bardzo chciało mi się wierzyć. Spóźniony wybiegłem z domu. Na rogu ulicy dopędziłem znanego sportowca i cwaniaka z szóstej b Edzia, czyli Edwarda Mroczka. Jego ojciec ma duży zakład fotograficzny na naszej ulicy. Zauważyłem, że od paru dni również Edziu starał się unikać mojego towarzystwa i nawet wiedziałem dlaczego. W zeszłym tygodniu po drodze do szkoły namówiłem go na mały skok w bok do parku nad staw dla porannego rozluźnienia nerwów i rozprostowania kości. Mam dobre stosunki z panem Jureczkiem na przystani, mogę korzystać z łódek, kiedy zechcę, o każdej porze dnia i nocy za kamele, które systematycznie dla pana Jureczka podwędzam z pudełka mojemu ojcu, zresztą z korzyścią dla jego zdrowia, bo palenie mu niewątpliwie szkodzi. Zaproponowałem więc Edziowi mały rejsik łajbą postawie. Edziu, mimo swojego cwaniactwa, uległ mojemu kuszeniu i wypłynęliśmy radośnie z przystani. Niestety los znów zagrał ze mną nieczysto. Doświadczyłem kolejnej złośliwości martwej rzeczy, tym razem ze strony podstępnej łajby. Jakby w odwet, że zakłóciliśmy jej leniwe plażowanie w wiosennym słoneczku, gdy już byliśmy na środku stału. Zaczęła szybko nabierać wody, bulgocząc z uciechy, że udało się jej chytrze wciągnąć nas w pułapkę, skrywając pod świeżą farbą groźne szpary. Na szczęście w mig zrozumiałem, że oszustka chce dać znaminiura pod wodę i przytomnie zarządziłem ewakuację. Nadając sygnały SOS wypchnąłem pasażera z tonącej łodzi. Skąd mogłem wiedzieć, że Edziu, taki zuch sportowiec, nie umie pływać? W rezultacie, nim pan Jureczek docholował go do przystani, biedak napił się sporo wody. Przez trzy następne godziny dulczyliśmy smętnie na golasa w budce pana Jureczka, susząc nasze szmaty przy żelaznym piecyku. Czułem, że Edziu jest wściekły na mnie. No cóż, nie była to przyjemna przygoda, ani taka, którą się można pochwalić i stąd ta rezerwa Edzia w stosunku do mojej osoby, tudzież przykre słowo spływaj jakim mnie teraz przywitał. Nie bój się, stary, zagaiłem przyjaźnie jak tylko mogłem. Nic ci dzisiaj nie grozi z mojej strony. Jednak lepiej, żebyś przeszedł na drugą stronę ulicy, oznajmił ponuro sportowiec. Trafię sam do szkoły. Niewątpliwie, ale pozwól mi powiedzieć dwa słowa. Tylko dwa? Słowo. Do parku mnie nie namówisz, zastrzegł się od razu. Wiem, odparłem, ale mam lepszą propozycję. Odnoszę wrażenie, że jesteś zły na mnie Masz prawo, przyznaję Z tą łódką to nie był najlepszy pomysł Przykro mi, chciałbym Cię przeprosić I zafundować Ci lody u Geberta za rogiem Gebert to był luksusowy sklep z bufetem Gdzie były najlepsze lody i napoje w okolicy Edziu, spojrzał na mnie podejrzliwie Staćcie na Geberta? Akurat jestem przy forsie Postawię Ci melbę i kasatę – Całą? – zainteresował się Edziu. M -m – Może być cała – oświadczyłem mężnie. – Przy lodach pić się chce – bąknął sportowiec, oglądając paznokcie. – Postawię Sinalko, Pepsi lub Kole. Dużą? – upewnił się Edziu. – Dużą – warknąłem nieco przerażony zachłannością Edzia, ale czegóż się nie robi, by podtrzymać upadającą przyjaźń. Melba była wspaniała, kasata jeszcze lepsza. Podziwiałem pojemność żołądka mojego kompana. Zmieścił wszystko i jeszcze wydudlał prawie litr koli. Kończyliśmy właśnie to rujnujące moją kieszeń podtrzymywanie przyjaźni, kiedy z tego obżarstwa Edziowi beknęło się zdrowo. Wywołało to rozbawienie u chłopca przy sąsiednim stoliku, który obserwował nas od dłuższego czasu. Niby zajęty był oglądaniem przedziwnych długopisów i kolorowych nalepek, ale w rzeczywistości co trochę rzucał ciekawe spojrzenia na Edzia i na mnie. Ja też od początku zwróciłem na niego uwagę. Miał jasne, krótkie włosy, podobne do sierści ostrowłosego teriera. Odstające uszy, duże i okrągłe jak anteny satelitarne, kąciki ust uniesione do góry, jakby wciąż nabijał się z kogoś, nos jak przycisk spustowy syfonu, oczka bystre, świdrujące. Nieprzyjemny typ, pomyślałem, z tych, co lubią nabijać się z każdego. Na pewno jest przemądrzały i złośliwy. Miałem wrażenie, że chcę powiedzieć Edziowi coś uszczypliwego, gdy nagle zainteresował go ślepiec w czarnych okularach z białą laską w długim, torbiastym płaszczu. Przesuwał się między regałami samoobsługowej części sklepu, raz po raz przystawał i błądził niepewną ręką po półkach. – Czy mogę panu pomóc? – Jasnowłosy wyrostek podbiegł do kaleki. Zrobiło mi się trochę głupio, że zbyt pośpiesznie i niesprawiedliwie oceniłem człowieka. Może jest przemądrzały, ale na pewno uczynny. Znasz go? – zapytałem Edzia. Nie, jakiś nowy – beknął. Chyba dostał regularnej czkawki. Za bardzo się opiłem – jęknął – muszę teraz coś zjeść. Żadnego jedzenia, przestraszyłem się. Już się obchałeś lodami, kiedy dziwnie mi jakoś beknął. Masz tylko przyjemne uczucie sytości, zapewniłem go. Odpręż się i przyznaj uczciwie, że niepotrzebnie uprzedziłeś się do mnie, jesteś już przeszło pół godziny ze mną i nic złego cię nie spotkało. Tak, ale taczkawka zaraz ci przejdzie. Poza tym, poza tym, co poza tym? Chyba spóźnie się do szkoły. Zdążymy, tylko sprintem. Wybiegliśmy ze sklepu. Niestety przy skrzyżowaniu zatrzymało nas czerwone światło. Znów zauważyliśmy tego ociemniałego. Zamaszystym krokiem sadził w naszą stronę. Płaszcz rozpięty, wypchane kieszenie, reklamówka w ręku, tryskał energią i zdrowiem. Jakie to smutne, pomyślałem, że taki młody, silnie zbudowany mężczyzna jest ślepcem. Za dużo tej energii To nawet niebezpieczne w jego stanie Staje się nieostrożny Zapomina o swoim kalectwie I bez zastanowienia próbuje przejść na drugą stronę W ostatniej chwili dopadłem do niego I złapałem mocno za rękę Co pan robi? Chce pan wpaść pod samochód? Przecież czerwone światło Proszę zaczekać, przeprowadzimy pana Nie potrzeba, sam przejdę – rzekł cierpko niewidomy. – W żadnym wypadku. Niech pan nie robi widowiska i nie stwarza zagrożenia na jezdni. – dodałem ostro stylem prosto z kodeksu drogowego. Akurat zmieniło się światło. W asyście Edzia zacząłem przeprowadzać, ślepca trzymając go za rękę. Zauważyłem z przykrością, że Edzia bardziej od tej przeprawy przez jezdnię interesują sklepowe zakupy niewidomego. Zagląda do jego torby, a potem... Nie, to już zupełnie nieprzyzwoite i bezczelne. Nie zważając, że ja patrzę i widzę, pakuje łapę do wypchanej kieszeni ślepca i wyciąga z niej trzy batony Mars, dwa paluszki Twix oraz paczkę kawy Chibo. Gdy go piorunuje wzrokiem, kawę chowa z powrotem, ale paluszki i batony zatrzymuje. Widać, że walczy z pokusą, żeby je zjeść na poczekaniu. Lecz nim się zdecydował, słyszę, że ktoś krzyczy za nami. Oglądam się. Dwu facetów w rozwianych fartuchach wybiegło ze sklepu Geberta i Wrzeszczy. To subiekci. Gonią nas? Ale czemu?